KART HISTORII Przedziwny incydent w stanie Waszyngton Pod koniec lutego 1999 roku grupa robotników leśnych pracujących w pobliżu góry Świętej Heleny w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych była świadkami przeciwnego zdarzenia. Niespodziewanie ujrzeli o niej charakterystyczny dwukolorowy obiekt, który zbliżył się do stada jeleni, a następnie schwytał jednego z nich, odlatując ze zdobyczą. Nikt, kto rano wychodzi z domu, nie spodziewa się pewnie widoku UFO. Pewnie tak samo było w przypadku 14 robotników leśnych ze stanu Waszyngton, którzy pracowali z sadzonkami na pokrytym śniegiem stoku wzgórza położonego niedaleko góry Świętej Heleny. Jeśli nawet kiedykolwiek myśleli o zjawisku UFO, z pewnością nie zdawali sobie sprawy, że przed końcem dnia pracy ujrzą obiekt, który podnosi do góry samice jelenia, a następnie odlatuje razem z nią. Rankiem 25 lutego hiszpańskojęzyczni pracownicy dotarli na odludne wzgórze przeznaczone pod zalesienie. Praca była ciężka, gdyż brodzili oni w śniegu, jednakże byli dobrze przyzwyczajeni do tego rodzaju robót. Kilku z nich pracowało w przemyśle leśnym od kilku lat. Rankiem w czasie pracy mieli oni także przyjemność przyjrzeć się stadu jeleni, które pasło się w nieodległej dolinie. Około 11 w kierujący grupą mężczyzna odłożył narzędzia i przygotowywał się do ogłoszenia przerwy. Kiedy skierował wzrok w stronę pracowników znajdujących się nieopodal, jego uwagę przyciągnął dziwnie wyglądający obiekt, który pojawił się w odległości około ćwierć mili na północny wschód. Kierownik początkowo uznał go za różową paralotnię, unoszącą się nad pobliskimi wzniesieniami. Mimo to charakterystyczny wygląd obiektu spowodował, że uświadomił on sobie szybko, że jest to coś zupełnie innego. W tym czasie krzyknął do innych członków załogi, aby spojrzeli na niebo. Robotnicy rozejrzeli się i spostrzegli znajdujący się poniżej ich poziomu obiekt. Byli zdumieni jego wyglądem, zarówno kształtem i kolorem, jak i faktem, że zbliżał się do nich niemalże szybując tuż nad czubkami drzew. Według nich obiekt kształtem przypominał obcas męskiego buta z niewielkim wcięciem z tyłu, który ponadto wykonywał powolne wahania w powietrzu. Posiadał on również coś w postaci dwóch paneli umieszczonych na jego górnej części, z których jeden był czerwony, drugi zaś jaskrawo biały. Mężczyźni dość szybko uświadomili sobie, że obiekt kieruje się bezpośrednio w stronę stada jeleni. Jednakże to nie miał być koniec niezwykłości na ten dzień. Obiekt zbliżył się do stada, jednak zwierzęta po pewnym czasie wyczuły jego obecność, zrywając się do biegu na północny wschód. Uciekły wszystkie za wyjątkiem jednej, nieszczęsnej łani, która odłączyła się od grupy i podążyła na północny zachód. Świadkowie byli zdumieni widokiem tego, jak powietrzny obiekt przechwytuje osamotnione zwierzę, umiejscawiając się bezpośrednio ponad nim, a następnie podnosząc je w górę. Świadkowie, którzy złożyli relację o starzeniu kilka dni później, przyznali, że wówczas po raz pierwszy dostali uczucia stumienia, jak i zaniepokojenia. Wszyscy zauważyli także, że w chwili oderwania się od ziemi, zwierzę stało się nieruchome, co wskazywało na to, że albo zostało uśmiercone, Albo ogłuszone. Z podczepionym tuż pod spodem zwierzęciem obiekt zaczął powoli oddalać się na północny wschód, w kierunku lasu, gdzie skryła się reszta stada. Świadkom wydawało się również, że sam obiekt nie jest większy od swej zdobyczy. Jednakże, gdy obiekt dotarł do rzędu wysokich drzew, dosłownie uderzył w czubki kilku z nich, zatrzymując się jak gdyby był niestolny do dalszego lotu. Mężczyźni widzieli następnie, jak zawraca na zachód, wykonując obrót i wznosząc się wyżej. W tej chwili nie było już widać zwierzęcia i stawało się, że zostało albo wciągnięte do środka, albo zrzucone. Tuż po osiągnięciu odpowiedniej wysokości, obiekt przyspieszył i zniknął na północy. Patrzący w zdumieniu robotnicy, którzy przyglądali mu się jeszcze przez chwilę, zauważyli, że następnie wystrzelił on z wielką prędkością niemal pionowo w górę. Wtedy też widzieli go po raz ostatni. Mężczyźni rozmawiali o starzeniu w czasie swej przerwy, przyznając potem badaczom zajmującym się przypadkiem, że widok ten nie tylko zaskoczył ich, ale również przestraszył. Przez dalszą część dnia pracowali w ściśle zwartych grupach, obawiając się powrotu obiektu. Tuż po powrocie do bazy złożyli swemu przełożonemu raport na temat starzenia, zaś ten postanowił poinformować o nim NUFORC. National UFO Reporting Center Osiem dni po tym wydarzeniu Peter Davenport z magazynu Fate udał się na miejsce z Robertem Fairfaxem dyrektorem do spraw badań z waszyngtońskiego oddziału organizacji MUFON, aby przeprowadzić rozpoznanie Jak się okazało dzień po obserwacji obiektu pracownicy jednej z firm natknęli się na martwą łanie tuż w pobliżu drogi Ciało znajdowało się w niedużej odległości od miejsca, skąd dzień wcześniej robotnicy obserwowali porwanie. Świadkowie, którzy oglądali ciało przez kilka dni z rzędu, zauważyli, że nie było ono tknięte przez wilki czy kojoty. Choć zbadano odnalezione zwierzę, nie udało się ustalić, czy była to ta sama łania, którą rzekomo uniósł obiekt. Mimo wszystko zwierzę wydawało się być w dobrym stanie zdrowia za życia, co nieco pogłębiło tajemnicę jego śmierci. Przypadek pozostaje otwarty, choć jedynymi twardymi dowodami w tej sprawie są relacje, których dostarczyli świadkowie. Raport w sprawie abdukcji łani opublikowany został w wydaniu Miofon Journal z lipca 1999 roku. Przypadek ten zdaje się odzwierciedlać pewne zainteresowanie niektórych obiektów UFO zwierzętami. Farmerzy i ranczerzy w USA, jak i w innych krajach, w tym w Argentynie, skarżą się na niekiedy zadziwiające przypadki okaleczeń bydła. W odniesieniu do dzikich zwierząt podobne przypadki mogą być bardzo trudne do odkrycia lub udokumentowania. Autor Peter Davenport Fate Magazine Tłumaczenie i opracowanie Portal Infra www.infra.org.pl Czytał Ivelios